Rola mikroelementów, jak wiadomo, jest bardzo ważna w każdej uprawie, ponieważ rzutuje na jej parametry jakościowe. Jak to wygląda konkretnie w zbożach i rzepaku, rozmawiam z panem Janem Górzyńskim z firmy Intermak. Co konkretnie, jak konkretnie, jakby pan radził podejść do tych mikroelementów? Mikroelementy. Jeśli chodzi o zboża, to musimy pamiętać, że takimi dwoma podstawowymi mikroelementami ważnymi dla zbóż jest miedź i jest mangan. Oczywiście nie możemy tutaj zapomnieć, mówimy cały czas o wiośnie, bo jesienią również każdy z nas musi pamiętać o molibdenie. Natomiast nie, nie należy również zapominać wiosną jeszcze o dwóch pozostałych mikroelementach, jakim jest cynk i żelazo. Jeśli chodzi o miedź, to pamiętajmy, że ona będzie odpowiadała za wartość białka w roślinie, ale ona również buduje szczywność rośliny, czyli większą odporność na wyleganie. Jeśli chodzi o mangan, to pamiętamy gdzieś tam z fizjologii roślin, jakbyśmy byli na studiach, że on brał udział w procesie fotosyntezy, czyli tym jest tym takim pierwiastkiem stymulującym proces fotosyntezy i poprawiającym aktywność roślinie w produkcji asymilatów, a co się przekłada na nasze skrobia, które odkładamy następnie w naszym ziarniaku. Mówiąc o dwóch pozostałych pierwiastkach, żelazie i cynku, to tutaj w tym roku uważam, że pewną rolę dużą odegra cynk, jeśli chodzi o zabiegi wcześniej. Wiosenne, bo podanie cynku amonowanego od stanu cynku, będzie pomagało roślinom w regeneracji systemu korzeniowego. Tych roślin, które jednak u nas przezimowały. Chodzi tutaj, i mam na myśli rośliny rzepaku i zbóż ozimy, które no, również dosyć mocno ucierpiały po okresie czyli niskich temperatur i bez okrywy śnieżnej. Okres prawdziwie krótki, ale gwałtowny. Ale, ale gwałtowny. Spadała temperatury do minus 18 tutaj w rejonie Trzczewa, Starego Pola, Gdańska i powiedzmy Starogardu Gniewu. Widzimy duże uszkodzenia, widzimy, że część pszenic naprawdę wyleciało i tam, no już powiedzmy się, nie oszukujmy się, będą musiały wejść zboża jare czy rzepak jare czy kukurydza, które gdzieś w tej uprawach, w uprawach wejdą. Natomiast to, co przezimowało, to pamiętajmy o jednej rzeczy. Musimy odbudować system korzeniowy, a następnie starajmy się budować, budować plon, czyli zbudować tą masę zieloną rośliny, tak żeby ta masa zielona miała z czego czerpać, a bardziej czym czerpać z gleby, bo drugim problemem, który się od nas przez wiele lat pojawia, to jest niedobór wody. Jeżeli nie będzie odpowiednio zbudowanego systemu korzeniowego, jeśli zbudowujemy intensywną część nadziemną, to niech Państwo mi wierzą, Przyjdzie okres suszy, wszystko to nam, nam zasnie, będziemy mieli poślad, będziemy mieli rudę nasionka rzepaku zaschnięte i tego plonu nam będzie ciężko uzyskać. Takimi jeszcze nowościami tutaj, o której uważam, gdzieś należy jeszcze pamiętać, pamiętajmy również o takiej rzeczy, że ten fosfor wcześniej okresu wiosennym i jest troszkę rośliny mają po, problem z wybieraniem. Podanie nawet na list niepewnej, że tak powiem, ilości fosforu, gdzie on powia, odpowiada za... Procesy energetyczne w roślinie będzie również rośliny stymulował do regeneracji systemu yy korzeniowego. Tutaj jeszcze z swojej strony chciałbym zmienić, zmienić o dwóch naszych produktach: stymulatora wzrostu Optisilu i Titanicie, czyli w produktach pierwszym Optisil regulacja gospodarki wodnej w roślinie. w tych właśnie okresach suszy, stresu suszy, gdzie chcemy tę wodę, że tak powiem, w roślinie utrzymać, żeby ona Ale nie to traciła. to zapobiegawczo. To stosujemy oczywiście zapobiegawczo. My zawsze staramy się to stosować na 7 do 10 dni przed spodziewanym okresem występowania, powiedzmy, okresu posusznego czy suszy. Gdzie najczęściej mamy problem, gdzie, kiedy ta susza występuje? Na pewno mówimy zawsze o suszy majowej i później już po wykuszczeniu na, na nalewanie, czyli te dwa zabiegi przed suszą majową i przed nalewaniem powinny być wykonywane. Właściwie w ciemno. Właściwie w ciemno, acz pamiętajmy, że roślina to, to, to jest również wykorzystuje, bo Mówimy na razie o jednym elemencie tego produktu. On działa jeszcze w paru innych miejscach i roślinie pomaga. Intensyfikuje proces fotosyntezy, lepsze wykorzystanie światła, regeneruje również system korzewniowy, e, intensyfikuje pobieranie składników pokarmowych, czyli to razem się wszystko razem uzupełnia. I takim drugim produktem, który już jest od wiele lat naszej, to jest stymulator wzrostu tytanit. Tutaj to działanie tytanitu jest też w takich paru płaszczyznach, natomiast bardzo, bardzo ważne jest właśnie w tym okresie wysokich temperatur, jest lepsza żywotność pyłku, czyli ten proces zapylenia i zapłonienia przez zastosowanie tytanitu jest lepszy. Takim przykładem była w zeszłym roku kukurydza, kiedy mieliśmy puste kolby, bo, ten, bo była za wysoka temperatura i pyłek się sterylizował. Takim pozytywnym przykładem jest informacja od jednego z naszych odbiorców produktu, który produkuje trawy. nasienną, mówił, że mał po zastosowaniu tytanitu o 100% kilogramów materiału siewnego więcej, czyli ten proces zapylenia i zapydnienia był intensywniejszy. Oczywiście pro, pro, produkt Tanit działa jeszcze w innych y, elementach, czyli walka ze stresem suszy, walka ze stresem niskiej temperatury, regeneracja systemu y, rośliny, intensywniejsze pobieranie żelaza to wszystko jest efekt działania działania ty ty tytanitu. Wróćmy jeszcze na jedną sekundkę do y, mikroelementów. Ciekawym mikroelementem w zasadzie dość nowym y, jest przecież krzem. Y, wcześniej nie stosowaliśmy, dawniej nie stosowaliśmy krzem, bo krzem jest w piasku. A Zgadza. jednak krzem trzeba dać. Y, inaczej, jeśli mówimy o krzemie to y, tutaj był wymieniony pr produkt Optisil. Jest to produkt typowo krzemowy. Czyli krzem już w Optisilu jest. Tak, jest jego dosyć dużo. Wysoka zawartość tego krzemu można powiedzieć, roślina kąpie się w krzemie. Każda piaskownica jest pełna krzemu, natomiast możliwość pobierania tego krzemu jest dosyć, przez roślinę, dosyć niska. Takimi typowymi roślinami wysycone, że tak powiem, wysoko są różnego rodzaju skrzypy. Dzięki temu one mają naturalną odporność na szkodniki, naturalną odporność na choroby. Okej, okay. nie uda nam się go tak mocno tej rośliny wysycić w tą ale podajmy ją trochę. W tym momencie ten proces infekcji albo zainteresowania szkodnika naszą rośliną jest niższy. Mówiąc brzydko, szkodnik jest też leniwy. Jeżeli coś mu ma problem z konsumpcją, to pójdzie na roślinę, która, że tak powiem, jest miękka, delikatna i ją sobie zje. Natomiast tam, gdzie on miał, będzie miał problem z kłóciem się, problem z swoim aparatem pokarmowym, żeby dotrzeć do rośliny, tam on będzie sobie szukał roślin, które nie były stosowane krzemem. Jeśli jeszcze jest drugi aspekt, myśmy badali krzem bardzo intensywnie w roślinach z działu specjalnego sadowniczym. Tam on wchodzi do integrowanej produkcji roślinnej. To, co wspomniałem, usztywnienie była też, ale wysysanie krzemionko powie to, że zarodniki grzyba proces inkubacji, infekcji jest wydłużony, czyli on jest zalecany do właśnie tych zabiegów między zabiegami funkcjonalnymi, żeby cały czas utrzymywać, że tak powiem, zdrowotność rośliny i żeby do tej infekcji grzebowej nie dochodziło.